Po pierwsze chciałbym doszczyć, że święta Bożego Narodzenia stawiają w centrum człowieka, ponieważ Bóg w swoim zamyśle przychodzi na świat jako człowiek, czyli przebóstwił człowieczeństwo. To jest znak, że każdy z nas, każdy z ludzi nosi jakby iskr obecności Boga w sobie, ponieważ Boże Narodzenie jest też w zamyśle Boga, początkiem odkupienia człowieka, dlatego uważam, że te święta, jak żadne inne, gromadzą nas przy rodzinie, przy narodzinach każdego człowieka i w domu rodzinnym i tam prowadzą, bo tak właściwie to najważniejszym miejscem, nie chcę powiedzieć najświętszym, ale najważniejszym miejscem na Ziemi jest. Rodzina, bo tam człowiek się rodzi, wzrasta i właściwie jest szczęśliwy nawet wtedy, kiedy odchodzi czy choruje, jak ma przy sobie najbliższych, kochających go, tych, z którym jest związany węzłami rodzinnymi. Ten okres świąteczny, który tyle wymaga zabiegania, przygotowania, ludzie są rozbiegani, chcą, żeby to było jak najpiękniej, i to też ma jakiś taki wyraz zewnętrzny, ale powinien prowadzić do głębszej refleksji. Żyjemy w takim świecie bardzo agresywnym, ciągle nas dobiegają wiadomości przez media o aktach terrorystycznych, ale nawet te takie smutne, gdzie, gdzie dziecko zabija Matkę, Ojca, to jest szokujące, dlaczego tak się dzieje w tym świecie i chcę powiedzieć, że człowiek potrafi być święty, wspaniałomyślny, tak dużo dobrego robić, dla drugiego człowieka czynić, miłosiernym być, ale jeżeli tego Boga wyrzuci ze swojego serca, potrafi być nieraz gorszy od zwierzęcia też, czy zrezygnować z wszystkich zasad i wtedy to jest tragiczne. Czego więc sobie życzyć tego dobra, które nie powinno być tylko od, od święta, ale właśnie z tej racji, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, pamiętajmy, że do Pana Boga trafiamy tylko przez ludzi. Ten, kto nie kocha ludzi, nie kocha Boga. Tak w tej ekonomii jest. Kto by ludziom dokuczał, to ręce złożone nie pomogą. I to nas stawia tak trochę na baczność. I stąd też ja życzę, żebyśmy na swojej drodze życia spotykali dobrych ludzi i sami starali się tym dobrem dzielić, żeby ten Bóg, którego zapraszamy do swojego serca przez Boże Narodzenie, sprawił, żebyśmy umieli z czego zrezygnować, nieraz z nieraz własnego zdania i ja takiego egoistycznego i potrafili się też pochylić nad starcem, nad chorym człowiekiem, tą wrażliwość z siebie wydobyć. Tak widzę właśnie tą posługę, żebyśmy służąc innym dawali świadectwo miłości do Pana Boga, który poniża się jako Bóg do człowieczeństwa i przychodzi do nas jako niewinne dziecko, by później nas zbawić na krzyżu. Wszystkiego dobrego, a jako już pasterz kaliski, życzę wszystkim zdrowia, ponieważ miniony rok doświadczył mnie też krzyżem choroby, którą z pomocą ludzką i uważam świętego Józefa jakoś na tym etapie sobie poradziłem naprawdę, wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i spokojnych, rodzinnych świąt. Niech ten następny rok będzie błogosławiony w dobre uczynki i we wspaniałych ludziach. Przy trudnościach się nie słabmy, tylko nabierajmy sił, żeby stanąć na wysokości zadania, bo życie jest takim bojowaniem. Nie tylko ze swoimi słabościami, ale też z okolicznościami, A Jestem przekonany, że tyle dobra jest i tyle wspaniałych ludzi, dla których warto się poświęcać, warto dla nich żyć. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże na nowy rok.